opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie. Za mikrofonem. Tak samo jak tydzień temu. Mateusz Baniuszewicz. I Artur Adamewski. Trzeba... Trzeba cię zacząć już jakimś takim redaktorem nazywać. Ostatnio bardzo często gościsz. No, nie przesadzajmy. Parę odcinków. No ale całkiem przyjemnie się to nagrywa. Nikt nie ma poza mną wyższego stażu tutaj, także no... Dobra, viva la vita. No, piwo, które otrzymuje bardzo wysokie noty. Wszyscy chwalą. Wszyscy chwalą? Kopyr powiedział, że jedno z trzech najlepszych pint. Może być ciekawie. Taka, taka trochę hybryda stylów belgijskich i amerykańskich? No, piwo z jednej strony ten przyprawowo e, przyprawowo e, orzeźwiający, bitbirowy smak, który zawsze e, wydaje się lekko mdły, e, ale z drugiej strony skontrowane to e, amerykańskimi chmielami, jak citra czy palisade. Może być ciekawe ja ja już to piwo piłem i jestem pewien, że rozczarowań nie będzie w jakiej temperaturze masz swoje? wiesz co, ja wyciągnąłem pół godziny temu z lodówki, także nie wiem, z 10 stopni moje... 11, 12, no coś w tych granicach moje prawda? jest chłodniejsze, bo było to, powiedzmy 15 minut w zamrażarce i 15 minut poza zamrażarką no, no to, to może i faktycznie w sumie, jak dla mnie, im wit zimniejszy, tym lepszy. No tak, ale jako, że z reguły te piwa mocniejsze się pije w cieplejszych temperaturach, a to jest imperial, no to tak naprawdę to jest na tyle nietypowy styl, że kiwie, ale chyba się powinna pić jak zwykłego wita. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie smakować. Piwo dosyć bogate w ekstrakt. W sumie, jak na wita, to bardzo bogate, bo 16,5% przy tym 5,7% alkoholu. Zdarzają się mocniejsze wity, ale to chyba tylko w USA, gdzie mm, chyba Great Divide, e, który ma na przykład słynnego Yeti Imperial Stauta, e, waży podwójnego wita, który ma ponad 8% alkoholu. Ale to jest Ameryka, tam, tam naprawdę wychodzi się ostro poza schematy. No, ale jakby nie patrzeć, no Pinta też zaczyna te schematy ostro łamać. No jak na, nawet nie jak na polskie, jak na europejskie standardy, to piwo jest e, bardzo nieszablonowe. Mhm. Fajne, może być fajne. U mnie się zebrały drożdże na boku butelki, bo, bo butelkę włożyłem do lodówki w pozycji leżącej na boku i musiałem sobie wymieszać te drożdże. Piwo przed wymieszaniem było takie całkiem klarowne. Po wymieszaniu to wygląda jakbym miał jakieś mleko albo coś no. innego wlanego, wlane do tej butelki. U mnie się jeszcze trochę drożdży trzyma na dnie, ale yy, właśnie jest to takie dość lekko wmieszane i wygląda to jak yy, jakbym po prostu miał butelkę soku pomarańczowego w brązowym szkle. Dokładnie. Bardzo, bardzo mętne piwo. No co? Otwieramy. Czy jeszcze o, może o etykietach coś powiedzmy, bo... Mi się bardzo ta etykieta podoba. E, fajne połączenie kolorów. Uważam, że fajne połączenie białego i pomarańczowego koloru, tylko ten srebrny jest taki trochę... Taki znikąd, nie? Taki właśnie trochę się wyłamujący. Plus jeśli się przyjrzeć, e, no to można zobaczyć, Trochę pikselozy na tym na tej grafice. No, można, ale Zabiam. myślę, że to może być jakaś wina drukarki na przykład. No ale... Tak. Co nie zmienia faktu, że no jest to. Gor... Widać, że jest to gorsza jakość druku tej etykiety niż w większych prowarach. Ale no. Nie jest to najważniejsze. Etykieta jest dość ładna. Poza tym srebr... gdyby nie to srebro, byłaby nawet bardzo przekonująca. Mnie się z latem kojarzy. Eee, ja myśl, ja uważam, że jest coś w tym połączeniu kolorów, w tym, że ta etykieta jest taka bardzo czysta i nie jest przekombinowana, eee, że ma taką klasę po prostu. To fajnie wygląda. To piwo, właśnie to Imperial Wit do niego pasuje, no bo jest takie, jest nim coś imponującego i ma taką. Prezencje świadczące o tym, że to nie jest byle co. Mhm. W składzie możemy znaleźć chmiele pochodzące ze Słowacji, z Czech, no i wspomniane te amerykańskie. No, myślę, że otwieramy, bo, bo jestem bardzo ciekawy tego piwa. Mecz się właśnie zaczyna, także w ogóle oglądasz euro. <grym> e tak, staram się łapać mecze, chociaż ostatnio mi to dość cienko wychodziło, bo miałem mało czasu, ale teraz będzie z tym lepiej, więc podejrzewam, że całą trzecią rundę może nawet obejrzę. No, to zobaczymy, czy, czy pinta się nadaje do picia w trakcie meczu. Otwieramy. Bałem się, że mi wyleci ponieważ no, dosyć intensywnie mieszałem te drożdże, ale mała pianka się tylko w zebrała. Jest, jest spokojnie. U mnie tej piany urosło ze 2 centymetry nad powierzchnią piwa, więc... A widzisz, ja mam nawet nie jeden centymetr, więc widać za mocno nie mieszałem. A, znaczy, co ja mam? Dwa milimetry. A, no e... to, to ja mam więcej. Ale ja mam dość zim... ja mam zimniejsze piwo, więc się tego można było spodziewać. E... No i co? Czujesz Właś jakiś dopowo. aromat z butelki? Właśnie. Mhm. Tak mi się kojarzy z pomarańczami. U mnie powiem Ci jedno słowo. E, limonka. No. Połączenie tej świeżej cytrusowości chmielu e, z taką inną właśnie bardziej e, głębszą i zbudowana w przyprawach cytrusowością Witbira, razem tworzy właśnie taki efekt aromatyczny, który przypomina mi limonkę. Dobra, to, to może przelejmy sobie do szklanek, bo no a. bo ja na przykład kolendry nie czuję, a podejrzewam, że w ja szklance też. ten zapach może się uwolnić. Jednak. Dobra, więc nalewamy. No, mojego piwa nie jest łatwo nalać, bo się pieni ostro. No, ja mam szklankę, która nie sprzyja pienieniu aż tak bardzo, no bo to jest y, zwykła szklanka Hogardena. Wiesz, ja mam powiedzmy podróbkę takiej szklanki, czyli, czyli po prostu z supermarketu, ale mniej więcej podobnie wyglądającą. E, poza pianą i nagazowaniem, po nalaniu piwo wygląda jak sok bananowy. Dokładnie to miałem powiedzieć. Jest takie no bananowo-mleczne. Mm. I u mnie piany prawie nie ma, ale to podejrzewam, że wina kilku rzeczy. Jedna z tego, że spieniłem je w butelce mieszając. Druga, że szkło nie sprzyja pianie. A trzecia, że piwo jest zimne. No to myślę, że że piwo raczej zimne, bo no moje cieplejsze i naprawdę pięknie się pieni. Pianę mam taką, wiesz co, na 3 cm i wygląda nieziemsko. A ja jej prawie nie mam jako taki, ale spróbuję coś podziałać w tym temacie. No i dolałem trochę piwa no i trochę tej piany rzeczywiście jest. Dobrze, to może ja zrobię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 podcast o piwie. Dobra, jestem, hmm, jestem z powrotem i chyba troszkę za szybko pochwaliłem pianę, bo minęła minuta i już wyraźnie się zredukowała. Powiedzmy, że z pół centymetra ma, ale, ale całkiem fajnie wygląda, jest taka gęsta na pewno. No jak ja, mi z mi pra, tej piany praktycznie nic nie zostało, ale pamiętam, że jak pierwszy raz piłem to piwo w innym szkleto i mm, mniej chłodne to było tej piany więcej, bo ona bardzo ładna. No więc co, pijemy? No pijemy. Wow. Mm, piwo jest... Wiesz, spodziewałem się czegoś dobrego, ale bez jaj. To no niesamowite. Piwo jest po prostu sensacyjne z jednej strony uczucie w ustach przy piciu tak orzeźwiające jak przy naprawdę dobrym bicie, mm -hmm, tylko z większą ale... pełnią, a potem z posmakiem goryczki jak ze świetnego ale. Ale jeszcze przed goryczką się taki słodkawy smak pojawia. No i to wszystko razem jest tak niesamowicie dobre. Eee... Ja, jak piłem to piwo pierwszy raz, a piłem je ze znajomym i właśnie mój kumpel stwierdził, że piwo, że kocha piwa, które tak smakują w sensie nie w ten sposób, tylko tak bardzo, które mają tyle smaku. I tutaj doskonale można zrozumieć o co chodzi, pijąc to, bo piwo jest smakową bombą. Jest naprawdę obłędne. Zaczynam się zastanawiać, które z trzech ostatnio pitych piw pinty mi najbardziej smakowało. Mm, u mnie to na pewno wit. I u mnie chyba też. Przebija nawet Imperium Atakuje, które też było nieziemskie. Porównywałem go ostatnio, ale... znaczy porównywałem ostatnio Viva La Vita. Black Hope, i dymy marcowe. Mhm. Trzy butelki mm, właśnie z kompletem degustowaliśmy po połowie i Viva la Vita było najlepszą z tych trzech. Piwo jest naprawdę niesamowite. Jest szalenie pełne. Jest takie gęste, aksamitne, kremowe. Aksamitne to dobre określenie, bo to piwo nie jest ciężkie, nie jest tak Absolutnie. gęste jak na przykład klasztorniaki czy niektóre mocne, ciemne eile czy portery. To piwo nie zalega na języku. Nie czuć w nim nic alkoholu. Nie rozgrzewa. Nie. Ale daje to uczucie picia czegoś bardzo gładkiego. Mnie to się kojarzy z jakimiś nektarami owocowymi. To... Na, przykład, na przykład z bananem, bo wtedy też te soki są takie aksamitne, pełne. i Oczywiście, trochę to przypomina nektar bananowy, właśnie też w odczuciu na języku, chociaż w smaku nie. Ale trochę też jakby sok brzoskwiniowy. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Tylko, że sok brzoskwiniowy jest bardzo słodki i klejący, ale poza tym jest taki gładki właśnie. Nie muszę ci powiedzieć, że nie pijam soków brzoskwiniowych, także ostatni to pewnie z jakieś 10 lat temu Ja też pijam, właśnie dawno nie Ale jakiś się lubię. skojarzyło z brzoskwinią. Jakoś mi się skojarzyło z brzoskwinią po prostu. Mm. No nie wiem, no niech tak będzie. Ale piwo jest niesamowite, naprawdę ja spodziewałem się tego, że to będzie solidnie nachmielony wid. No ale naprawdę nie jeden pilz by mógł się wstydzić przy przy tym wicie. Ja, co jest bardzo ciekawe w tym przypadku, to um, odnośnie tego piwa. Są piwa, które chce się wziąć następny łyk, e, dlatego, że po prostu są bardzo pijalne. I tutaj jest częściowo kwestia, ale to jest też tak, że to piwo ma tak dużo smaków, przewijających się w tak krótkim czasie, że odruchowo chce się wziąć następny łyk, żeby wyczuć, co się tam właściwie wyczuło. Jeszcze mhm. raz. To prawda, bo, bo tak sobie biorę łyczek za łyczkiem i, no i jest bogato, bo jest ich miel, są cytrusy, jest taki delikatny posmak kolendry. Fajnie to koper u siebie na blogu określił jako perfumowany aromat i i faktycznie co, coś w tym jest, bo i w smaku i w zapachu no jest to taki mm, dosyć nietypowy zapach i, i ja, nie to określenie pasuje. Ja używałem właśnie sporo perfum z takimi bardziej cytrusowymi notami i bardzo mi się z tym kojarzy i na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę. To piwo ma bardzo mocny smak, ale nie ma posmaku. Praktycznie poza lekkim śladem goryczki, to niewiele śladu po tym piwie zostaje na podniebieniu, przez co odruchowo bierze się kolejne łyki. To nie jest jak e, właśnie piwa o imperialnych ekstraktach, które potrafią siedzieć na podniebieniu przez minuty, jak na przykład ciemne piwa, e, właśnie o mocniejszej charakterystyce. To piwo uderza mocno i jakby od razu się cofa. Mhm. Jest takie bardzo sprzyjające piciu, zdecydowanie dobre i wydaje mi się, że, że Pinta kolejny raz przeszła samych siebie, bo no, uważać coś takiego to, to naprawdę sztuka. Zwłaszcza, że tak jak w przypadku Ataku Chmielu, to jest styl, który jest rewelacją na całym świecie i wiadomo o co w nim chodzi. Dobry wieczór, czy piwa wędzone, to samo. To było robione wiele razy wcześniej. Tutaj nie za bardzo mieli się na kim wzorować i musieli zaufać o własne umiejętności i im to wyszło genialnie. No właśnie, i mnie zastanawia, czy, czy ta genialność wynika z faktu, że to jest wid, czy że to jest taki gęsty wid, czy może to jest zasługa amerykańskich chmieli. Ja które uważam, że. Dla mnie są rewelacyjne. Ja uważam, że Pinta kapitalny sposób. Rozwiązała to piwo. W tym sensie, że od, e, od, od e, wpadnięcia na pomysł hej, uważmy owsianego stauta, do zrobienia porządnego owsianego stauta, jest krótsza droga niż od pomysłu hej, uważmy imperialnego widbira do momentu, kiedy naprawdę wiedzą jak zrobić imperialnego widbiera żeby był dobry. Bo to jest styl, który w założeniu ma być lekki i żeby przy takim ekstrakcie był dobry i pijalny, a zwłaszcza tak dobry jak, i, jak, jak jest Viva la Vita, e, no to trzeba naprawdę wymyślić coś przełamującego schemat. I tutaj właśnie są to te amerykańskie chmiele e, i zdecydowanie ten zabieg dużej goryczki zadziałał. Działa i to rewelacyjnie, a piwo pomimo tej swojej takiej gęstości wysokiej jest tak naprawdę lekkim piwem. Ja spodziewałem się trochę po tym piwie jak pierwszy raz o nim usłyszałem przyprawianego, perfumowanego Weizenboka. Och, dobrze, że tego nie, nie dostaliśmy, bo tak jakby no nie było za fajnie. Nie mam za wiele do Weizenbocków, ale no to nie jest mój ulubiony styl i jakoś nigdy mnie nie porwał nawet w wykonaniu pinty. No a to, co jest tutaj, to po prostu rewelacja. Nie, to jest uh, mistrzostwo świata i no ciężko mi tutaj naprawdę się skupić na opowiedzeniu czegoś o tym piwie, bo zdecydowanie trzeba go spróbować. Jest rewelacyjne w smaku. W zapachu może nie ma jakiejś ferii, która by nam wiele przyjemności dostarczyła. Ale zapach jest dość intrygujący, bo połączenie tych nut z taką mocną e, aromatycznością tego amerykańskiego chmielu sprawia, że człowiek chce się tego napić jak najszybciej. Mhm. Wiesz co, jeszcze tak wącham sobie to piwo i ono czymś takim specyficznym pachnie. Wydaje mi się, że to jest właśnie e, ta kolendra, zaczęła się przebijać, bo, bo piana już mi się tutaj rozpłynęła i, i zapach jest trochę lepszy niż na początku. No ja właśnie no, ale, sobie piwa dolałem. ale dalej przy w porównaniu do smaku, no to no niestety ten zapach jest troszkę słabszy. No ja właśnie sobie piwa dolałem. No i mm, muszę powiedzieć, że zapachu z mojej szklanki zbyt wiele nie czuć, ale jak dolałem tę warstwę dolną, w której było więcej drożdy pomimo wmieszania, to piwo jeszcze zyskało na aksamitności, gęstości i głębi smaku, zwłaszcza, że tutaj się ogrzało. A widzisz, ja miałem od początku idealnie wymieszane to piwo i, i chyba dobrze, bo, bo właśnie jest takie aksamitne. Jest naprawdę bardzo przyjemne w piciu. Życzyłbym sobie jak najwięcej takich piw na polskim rynku, Albo, albo żeby Pinta chociaż miała cały czas w swojej ofercie Viva la Vita. Ale na pewno będzie druga warka. To piwo jest jak wypicie kilku małych e, degustacyjnych szklane, szklaneczek e, różnych stylów piwnych jednego po drugim. Mm, albo wymieszanie ich wszystkich razem w większej szklance i wtedy wypicie. O no tak, ale Czucie po, po dużym łyku tego piwa jest takie, jak gdyby właśnie mieć tak jak na przykład widziałem w e, jednym barze w Pradze zestaw po prostu, że pięć małych e, 100 mililitrowych szklaneczek z różnymi piwami, prosto z nalewaków, które się pije właśnie, żeby zapoznać się ze smakiem. No i gdyby tak właśnie wypić w jednej, w jednej takiej szklaneczce Vita, w drugiej Weizenboka, a w trzeciej e, świetnie nachmieloną Ipę. to pewnie byłoby coś takiego. Mhm. I właśnie, co byś wolał wypić? Trzy takie osobne piwa, czy jedno Viva La vita? Viva La vita, bo to jest piwo idealnie skomponowane. Mhm. To jest piwo, w którym... Fajne. Jego smaki z osobna wszystkie mogą być trochę ciężkawe w odbiorze, ale przez to, że występują razem, świetnie się wzajemnie neutralizują i uzupełniają i sprawiają, że żaden nie dominuje reszty. I to jest naprawdę świetny dobór składników i sztuka piwowarska na najwyższym poziomie ze strony Pinty. Mhm. Ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu. Jak to jest możliwe, że oni to piwo zrobili takim lekkim, takim przyjemnym letnim czy wiosennym piwem. Naprawdę tutaj spodziewałem się e, czegoś ciężkiego, a dostałem no powiew lata. Zwłaszcza pomijając ekstrakt, piwo jest dość płytko odfermentowane, no bo z 16,5% ekstraktu 5,7 alkoholu. No to 5,7 alkoholu to w Polsce się 12 wyciska. To piwo jest płytko odfermentowane, a mi ma, du ma duże ekstrakt, wcale nie czuć nie czuć ciężkości. Piło jest gęste, ale no ale jest takie, jak być powinno mi się wydaje. Piło jest trochę właśnie jak jakiś dobry drink, albo nawet milkshake, przez to, że jest niby takie ciężkawe jak samitne, ale pije się szybko i ze smakiem. Wydaje mi się, że Gdyby te chmielowe posmaki były delikatniejsze, to by nie było wcale tak fajnie jak jest teraz. I no, muszę powiedzieć szczerze, że nie wyobrażam sobie tego piwa bez amerykańskich chmieli, bo by było strasznie nudno. To fakt i mm, na pewno, na pewno to piwo ma charakter. To piwo nie jest nudnym piwem stołowym. Tak jak no, niektóre wity, no to są piwa, no, które można wypić w ciepły dzień na balkonie albo popić nimi kiełbasę, no ale nie zapewnią one poza, tym, poza tą przyprawową nutką jakichś wybitnych przygód, tak samo jak ogólnie pszenicę. Tutaj jest inaczej, to piwo jest bardzo absorbujące, ale nie do tego stopnia, żeby biło człowieka po głowie swoją głębią smakową. No, tutaj to można się trochę sprzeczać, bo no, bo mi się wydaje, że to jest piwo typowo degustacyjne. Ja uważam, że jest dość wszechstronne, bo przy, przy pierwszym spróbowaniu to piwo przez to, jak jest zaskakujące, przyciąga uwagę, no, ale gdybyś miał go, powiedzmy, skrzynkę, no to na pewno nie piłbyś każdej tej butelki Traktując to jako coś, co musi na, to, na sobie skupiać 100% Twojej uwagi, tylko to piwo też nie jest aż tak e, gęste i złożone, żeby zupełnie nie móc się skupić na niczym innym. To nie jest jednak no, jakiś imperial stał czy coś takiego. No. Mhm. Mm 16,5% i, 16 i, mm, I ekstraktu, no to jest dużo, ale to jest dużo jak na witbira. Tak, e, trochę mi się piwo ogrzało i na początku zaczęła się w aromacie uwalniać kolendra, a teraz w smaku już ją zdecydowanie wyczuwam i muszę powiedzieć, że przez to smakuje mi piwo jeszcze bardziej. Generalnie przepadam za witami. I, i ten taki posmak kolendrowy zawsze wydaje mi się, że jest niewystarczający zawsze by mógł być ciut większy no i tutaj jakby był trochę większy też bym wcale nie narzekał no, ale no jakby to co mam zadowala mnie w pełni a może nawet jeszcze trochę bardziej no ja uważam, że to też jest pewien plus tego piwa no bo ja mógłbym wpić mógłbym to piwo z większością kolendry mógłbym pić też to piwo z większą ilością chmielu. Ach, I, chmielu nigdy za dużo. I po prostu wszystkie smaki są takie, że chce się ich więcej, ale nie do tego stopnia, żeby to przemawiało na niekorzyść piwa. to po prostu świadczy o tym, jak ono jest dobre i że smaki są na tyle dobrze zaprezentowane, że człowiek chciałby po prostu jeszcze bardziej się w nich utopić. Nie no, pewnie to taka nasza fanaberia, że dostajemy coś świetnego i chcielibyśmy to jeszcze ulepszyć. No... <śmiech> Przepraszam. Wydaje mi się, że, że jakieś tam małe zmiany w tym piwie tylko by na plus tutaj wyszły, no ale tak jak mówisz, to nie ma co, co narzekać, bo naprawdę jest świetnie i chciałoby się, żeby tej świetności było jak najwięcej. No też trzeba wziąć pod uwagę, że to piwo no sam fakt, że ono nie okazało się fiaskiem jest jak na nasze krajowe warunki imponujące, no bo Pinta w swoich dość wczesnych eksperymentach nie zawsze odnosiła sukcesy no ich lżejsze piwa, takie jak yy, na przykład 70 shillingów. Na pewno nie były spektakularne. No i to, że porwali się na tak rzadki styl i wykonali go świetnie, no to bardzo dobrze o nich świadczy. Dokładnie. Nie wiem, czy. W sumie, w sumie ciężko powiedzieć, czy, czy imperialny wid to jest styl, czy, czy to jest po prostu takie piwo, które można uważać, a piwo, znaczy na, na pewno według e, Beer, Judge, Beer Judge Competition program takiego stylu nie ma. No, nawet na też on nie istnieje. Ale kto wie, jeżeli zacznie się więcej takich piw pojawiać, no to może, może to się stanie jakimś stylem, a, a póki co, no to wydaje mi się, że takie wymyślanie własnych styli przez Pintę to znaczy... bardzo, bardzo fajna rzecz jest. Piwo, jaki jest problem z klasyfikacją stylową? To piwo można klasyfikować po prostu jako Witbira. Tylko, że problem ze sklasyfikowaniem go po prostu jako Witbira jest taki, że pomimo tego, że jest ono bardzo dobrym Witbirem, ktoś, kto jest purystą i będzie chciał typowego Witbira oceni to piwo jako... No... No, niestylowe. Po prostu nie na temat. I dlatego... Uważam, że to, że używa się określenia Imperial Witbier, jest dobre, no bo to nie jest zwykły wit. A no to, że to piwo dopisanie do nazwy stylu jakiegoś słowa wcale nie czyni go innym stylem. To, że to jest Imperial Witbier, sugeruje po prostu piwoszowi to, że ma się spodziewać czegoś innego, mocniejszego i intensywniejszego smakowo. Mm. Ale przy tym nie oznacza to, że trzeba to od razu oddzielać jako inny styl. Mhm, zgadzam się. Jak z piwem stoisz? Bo ja muszę przyznać, ja że, nie zostało że kończę. Ja zostało półtora centymetra w szklance i nie mam już nic do nalania. No ja mam powiedzmy ze cztery ale. ale całkiem szybko mi to idzie. Tak może... Poza, poza audycją, to sędzia przerwał mecz w czwartej minucie. Bo, bo burza. No co, myślę, że, że powiedzieliśmy już chyba o piwie wszystko. W sumie to ty dzisiaj m, tak jakby zdominowałeś audycję, dużo więcej mówiłeś, więc no pierwszy za, zaproponuj Oj. ocenę dla tego piwa. Eee, no, jakoś tak wyszło. No ja myślę, że to piwo jest nie jest idealne, jest w nim miejsce do poprawy ale jest rewelacyjne i jest to prawdopodobnie ścisła czołówka piw jakie pojawiły się w tym podcaście i na pewno jest to myślę, że najlepsze piwo pszeniczne w ogólności na polskim rynku więc za to i za to, jak bardzo jest to no, ciekawe stylowo i jakie robi wrażenie. 9,5 punkta. A ja może przed oceną no. jeszcze dwie rzeczy dodam. I po pierwsze to nagazowanie, o którym znowu zapomnieliśmy. Wydaje mi się, że ciut wyższe by mogło jednak być. To taki mały minusik, a druga sprawa to, pomimo że miałem bardzo mocno wymieszane drożdże, to absolutnie piwo w smaku nie jest drożdżowe i to jest szalony plus dla mnie. Ja uważam, że wyczułem trochę drożdżowości, kiedy nalałem tę bardziej drożdżową część piwa, ale została ona pobita po ubie przez chmiel. Mhm. To dość szybko. A ja u siebie wcale nie czułem i to jest na, na plus. I wydaje mi się, że również 9,5 punkta dam temu piwu, bo, bo zdecydowanie czołówka piw. No i będzie to chyba tym samym najlepiej oceniane piwo, jakie we dwóch recenzowaliśmy. We dwójkę tak, zdecydowanie. Drugi drugie, druga, drugie miejsce to chyba dymy Marcowe, a trzecie no, czyli to będzie Imperium. Nowe Pinty jak najbardziej wysoko punktują i zasłużenie, no bo podoba się kierunek myślę, że wszystkim zainteresowanym rynkiem piwnym, w którym idzie Pinta. Tak, w ogóle wydaje mi się, że ze wszystkiego jakby zrobić wersję imperialną i doprawioną amerykańskimi chmielami, no, to by wyszło coś ciekawego. Mają trochę z tymi amerykańskimi chmielami. No bo tak naprawdę... Nie, no to... to no super. Ostatnio, ostatnio wrzucili nawet zdjęcie na Facebooka. No, zaraz ci powiem dokładnie jak tam z tymi chmielami było, ale kupili bodajże 140 kg chmieli amerykańskich. Boże, jaka dobroć. 145 kg amerykańskiego chmielu i to starcza o. na jedną warkę Imperium, jedną warkę Viva La Vita i dwie warki ataku chmielu. Robi wrażenie, zwłaszcza, że tego chmielu zwykle do piwa idzie kilka szyszek. I to no. do takiego mocno chmielonego. No, naprawdę e, robi wrażenie. także. Ale odnośnie w Pinty odnośnie pinty ich eksperymentalnych styli, no to tak naprawdę mm, wystarczy losowo, e, losowo wybrać e, trzy, e, losowo zdecydować, e, które z dwóch, z trzech słów pojawi się na etykiecie e, ze słów wędzone, imperialne i amerykańskie. No, mieli tam jakieś e, powiedzmy inne przygody. Ale wydaje mi się, że podążanie właśnie w, w tych trzech kierunkach ja jest jak najbardziej też. wskazane, bo, bo genialnie im to wychodzi. Jeśli chodzi o imperialistyczne zapędy, ja powiem to, powtórzę swój niegdysiejszy komentarz z pintowego Facebooka, będę czekał na imperialne wesołych świąt, czyli imperialny dobry wieczór takiego o, risa. To było coś, Zwłaszcza, że dobry wieczór był świetny w smaku. Również. Również mi smakował, ale, ale ja chyba bardziej te amerykańskie chmiele stawiam. W sumie to masz jakieś, jakiekolwiek minusy Do tego piwa jesteś w stanie je wymienić? No, może to ciut, ciut za niskie nagazowanie, gazowanie, ale, ale naprawdę nie, nie przeszkadzało mi. Podejrzewam że to jest kwestia tego, że miałeś bardziej wymieszane i cieplejsze piwo. Tam uciekł twój gaz. Możliwe, ale ale ogólnie szalenie mi smakowało. Ja uważam, że to piwo jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby było jeszcze lepsze, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co ja bym zrobił, żeby je takim uczynić. Więc <laughs> niech, niech się panowie spinty trudzą. Więc taką Drobną niekonstruktywną krytyką. Zostawmy im w ramach wiary w ich możliwości e, zostawmy im pół punkta miejsca na poprawę. Tak, ale, ale naprawdę czapki z GUPą. Bo po prostu światowa liga. To jest ścisła czołówka piw, jakie piłem. Jeżeli chodzi o pszenicę, to naprawdę e... żadna nie była tak. lepsza. Ja Absolutnie. Mam na myśli ogólnie. To jest ścisła czołówka, piw, jakie ja piję w swoim mhm. życiu. No, to już się tego nazbierało. Te też się z tym muszę zgodzić, bo no piwo nietuzinkowe i bardzo, bardzo smaczne. No dobrze. Chwalimy, chwalimy, więc czas przestać chwalić i czas się pożegnać. No i, i jeszcze. A, jedna prosta kwestia. Ile zapłaciłeś za swoje piwo? Nie pamiętam. Koło hmm, 6, ja 7 zł. 5, nie, ja zapłaciłem na swoje nie, nie, 7 no zł. 5,50? Ja zapłaciłem na swoje 7 zł, czyli pamiętam. taka cena jak za wszystkie produkty Ale Browaru i co mocniejsze pinty. Uważam, że to nie jest zła cena. Uważam, że jak że oczywiście chciałbym, żeby to piło było dwa razy tańsze, żebym mógł go pić dwa razy więcej, co nie zmienia faktu, że te 7 zł jak najbardziej warto zapłacić. I pewnie zapłaciłbym chociaż niezbyt często nawet i 14. Gdyby tyle to Wiesz co? Gdy, gdybym nie próbował, to bym się nad tym bardzo no, mocno ja bym, zastanawiał. Ja bym pewnie wziął raz na spróbowanie. No ale niestety, gdybym... niestety niestety spróbowałem i już zostałem tym piwem oczarowany, tak no, więc myślę, że też bym to na zapłacił. pewno. Jeśli ktoś chodzi do sklepu specjalistycznego i nie pił nigdy Viva la Vita, to e, lepiej ulokuje swoje zapewne pieniądze e, w tym piwie, niż w jakichś droższych, zagranicznych wynalazkach, które też często są bardzo dobre, ale z reguły przebijają bardziej cenowo niż jakościowo ten wyrób pinty. No tutaj ciężko naprawdę znaleźć dobrą konkurencję. Dziękujemy Wam, że wysłuchaliście tej dzisiejszej audycji i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci Arturze, że byłeś moim gościem. Dziękuję Mateuszu za ponowne ugoszczenie mnie. No i co? Z Wami się również żegnamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.